Sezon sprzedaży maszyn w firmie KUN od września 2015 roku do sierpnia 2016 roku ocenia pan dyrektor Artur Szymczak. Krótko jeżeli chodzi o sezon dla KUNa, bo, że myślę, że każdy z Państwa przy jak ten sezon w tym roku wyglądał. My mamy sezon od 1 września do, do końca e, sierpnia. Dla nas to był spadek e, około 30% w zależności od rodzaju produktu, e, więc cieszymy się, że to nie jest 50% jak to dla niektórych e, e, wygląda. E, nie będę ukrywał, że pracowaliśmy trochę e, w zeszłym roku i dwa lata wcześniej, będąc doświadczonym po 2012 roku, patrzyliśmy na stoki dealerów, bo to jest najważniejsze dla nas. My możemy wyprodukować ilość 1000 maszyn albo 5000 maszyn ale nie chcemy mieć więcej niż powiedzmy 800 maszyn na 100 kapilerów bo jeśli nie ma obrotu w maszynach rolnik kupuje zawsze świeżą maszynę a nie 2 3, 4 letry. zresztą programy, rynek, rozregulowanie rynku przez programy też troszeczkę e, niektórych demotywuje do tego żeby inwestować teraz tylko e, żeby czekać więc jest parę czynników, które które wpływają. Niemniej jednak uważam, że zarządzamy, czy pracujemy z dealerami we właściwy sposób. Oczywiście popełniliśmy błąd. Nie myślałem, że rynek tak mocno spadnie. Spodziewaliśmy się spadku na poziomie 30%. Cieszymy się, że mamy 30-36% spadku. I jesteśmy gotowi na inwestowanie w niedalekiej przyszłości, bo mamy pewne możliwości na przedsezonowe zamówienia, mamy też kolejnych klientów, którzy chcą inwestować w nowe rozwiązania. Mamy nowe produkty, bo nasze fabryki specjalizują się nie tylko w produkcji tego, co wymyśliły, ale konstruują nowe rozwiązania. Dzisiaj pokażemy jedną z maszyn, która nie jest w masowej sprzedaży, jest w sprzedaży jednostkowej jako przedseria. Nawet nie mamy opisów dla Państwa. Pokażemy tylko tak, żebyście Państwo wiedzieli. Jest to pierwsza maszyna, którą prezentujemy na Agroshow. Trochę nieoficjalnie, można powiedzieć ale chcemy pokazać kierunek, w jakim, jakim e, e, idzie.